Kale takie typu namiotowego zdobywają coraz większą popularność, bo kiedyś niedoceniane, dzisiaj rolnicy się coraz bardziej do nich przekonują. Przede wszystkim dlatego, że są tańsze i prostsze niż zwykłe budynki gospodarcze, ale czy rzeczywiście jest to prostsze? Oto pytam pana Marka Dzięciołowskiego z firmy Hale na Bale. Zacznijmy od kwestii formalnej. Czy postawienie takiej hali jest rzeczywiście prostsze niż wybudowanie tradycyjnego murowanego budynku? Zaczynając od kwestii formalnych, jest to wszystko kwestią starostw powiatowych, ponieważ w Polsce zauważyliśmy trend, że co starostwo powiatowe jest to inny obyczaj. Bardzo często starostwa powiatowe wymagają pozwolenia budowlanego, natomiast zdarzają się przypadki, gdzie nie są one wymagane. Jednak my zawsze do naszych konstrukcji dołączamy projekt budowlany do przetwarzania więc nie stoi na przeszkodzie, żeby taki projekt stworzyć. Sama procedura stworzenia projektu budowlanego też nie zajmuje dużo czasu, ponieważ jest to zazwyczaj do dwóch miesięcy czasu. Ale to dotyczy tych hali, które stawiamy na wylewce betonowej, czyli związanych z gruntem. A czy można je postawić bez żadnej wylewki po prostu na polu? Hale można postawić na polu, jak najbardziej. Nasza konstrukcja jest do tego przystosowana, że wijamy się wtedy kotwami 1,5 metra w ziemię. Na posadce stosujemy zazwyczaj kotwy chemiczne, lub gdy posadka jest troszeczkę cieńsza, również kotwy. Jednak gdy hale są stawiane na polu, również należy spytać się w starosty powiatu o pozwolenia budowlane ponieważ co prawda jest to konstrukcja nie na stałe związana z gruntem, jednak w Polsce praktycznie już na, na mały garaż musi mieć pozwolenie budowlane. Powiedzmy coś o e, konstrukcji waszych hal, bo firm produkujących hale jest wiele i zapewne diabeł siedzi w szczegółach. Ja mogę powiedzieć na wstępie to, że my jesteśmy firmą, która praktycznie od samego początku na rynku polskim stosuje konstrukcję kratownicową. Od 10 lat mam doświadczenie w spawaniu, i następnie w całościowym wykonaniu tej konstrukcji. Nasza konstrukcja jest zbudowania na zasadzie kratownictwa, czyli mamy rurę 60, rurę 40, ścianka gdzieś powiedzmy 2,5. Całość jest przykryta plandeką. W całym kraju mamy postawione gdzieś około już 1000 hal, więc jest to liczba znacząca. Jesteśmy nauczeni różnymi doświadczeniami, więc myślę, że nasza firma jest naprawdę godna polecenia. Jaki to jest materiał? Jest to stal konstrukcyjna korzystywana do budowy zbiorników wysokociśnieniowych, do budowy mostów. Tak prozaiczne sprawy jak rdza to raczej nie powinno grozić, ile powinna wytrzymać taka hala, na ile jest kalkulowana. Rdza na pewno jej tutaj nie weźmie z racji tego, że mamy tutaj ocyk zewnętrzny wewnętrzny ogniowy. Nie jest to ocynk proszkowy, jest to ocyk, który jest cechowany, z się nawet do 30, 35 lat. Natomiast jeśli chodzi o samą plandekę, czyli najważniejszy materiał, który okrywa całą konstrukcję, jest to plandeka PCV. O gramaturze 900 gram, tak? czyli możemy powiedzieć, że metr kwadratowy tej plandeki waży prawie kilogram. Producenci plandek dają nam na ten materiał przed promieniowaniem UV 10-letnią gwarancję. Natomiast sama plandeka jej żywotność jest zachowana około 20-25 lat. No pytanie jeszcze, jak z wytrzymałością mechaniczną, bo to hmm. jednak jest tylko plandeka. E, co do wytrzymałości mechanicznej, jeśli na przykład rolnikowi zdarzyłoby się kiedykolwiek taką plandekę przeczyć w danym miejscu. Mamy specjalne zgrzewarki, w których są wyposażeni wszyscy nasi handlowcy czy montażyści. Przyjeżdżamy do klienta i całkowicie za darmo takie rozdarcia do dwóch metrów zgrzewamy, nie pozostawiając praktycznie śladu.